W XXI Misterium Grozy wita Was Krzysztof Korsarz-Biliński. Dziś nie będzie specjalnych gości, spotkania z niektórymi przełożyłem na kolejne wydanie. Będzie za to dużo spraw związanych z kulturą grozy, z konferencją naukową światy grozy, na której byliśmy w zeszłym tygodniu obecni oraz będzie kilka słów o literaturze. Będzie też spotkanie z samą literaturą, jako że wracamy do kontynuacji biblioteki Misterium Grozy, a więc audiobooków. W dzisiejszym wydaniu będziemy mieli okazję wysłuchać opowiadania Marcina Podlewskiego Jak w domu. Klimat iście piekielny, więc mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Z kim będziemy mieli jednak do czynienia bezpośrednio? Ano z dwoma autorami, z Grzegorzem Kopcem i jego zbiorem opowiadań Fałszywy Dekret, to będzie jakby pierwsze omówienie w dzisiejszej audycji, oraz z bardzo zaskakującą, przynajmniej dla mnie, pozycją, pozycją wydaną przez horror-masakrę, Bogini z nożem w dłoni, Marka Grzywacza. Ta książka również dzisiaj zostaje omówiona i mam nadzieję, że obie pozycje zainteresują Was na tyle, że będziecie mieli chęć i okazję też po niej sięgnąć, a ze swojej strony mogę je bardzo polecić. Zapraszam więc już na krótsze, nie tak gigantyczne jak ostatnimi czasy wydanie Misterium Grozy, ale mam nadzieję, że tym samym zajmę wam kilka chwil, które spędzicie miło w moim towarzystwie. Grzegorz Kopiec jest debiutantem na rynku książkowym literatury grozy. Jego książka Fałszywy dekret opowiadania zakazane ukazała się dzięki patronatowi burmistrza miasta Lublinca Edwarda Maniurze. No a sama też jest wynikiem tego, że Grzegorz Kopiec wygrał konkurs literacki dla mieszkańców Lublinca na nieznaną lubliniecką Legendę. To właśnie tytułowe opowiadanie, fałszywy dekret, otworzyło drogę, wydaje mi się, do powstania i wydania tego zbioru, a wydawcą książki jest wydawnictwo świę świętego Macieja Apostoła właśnie z Lublińca. O tyle dla mnie jest to przewrotne i zaskakujące, że wydawnictwo pod patronatem no, świętego Macieja Apostoła wydało właśnie książkę z gatunku horroru i thrillera. O właśnie tych gatunkach literackich nawet pisze bezpośrednio we wstępie Edward Przebieracz. No i jest to o tyle fajna i zaskakująca rzecz, że w kręgach ogólnokulturowych, można byłoby tak powiedzieć, zaczyna istnieć jakby literacka groza, literacki horror. Należy też jednak stwierdzić, że z samym horrorem książka Grzegorza Kopca może nie ma tak dużo wspólnego. Nie ma tutaj ciężkości gatunkowej tego rodzaju literatury, nie ma okropieństw, nie ma jakby mocy płynącej z tego gatunku literackiego, ale bliżej jest Grzegorzowi Kopcowi do takiej opowieści grozy, do thrillera też bardzo często to, ale jeżeli chodzi o właśnie takie podgatunki, to mniej więcej na, na nich yy, zbuduję swoją opinię i swoje op jakby opracowanie yy, te tej książki Fałszywy Dekret. Myślę, że zacznę swoją wypowiedź od właśnie nagrodzonego opowiadania tytułowego Fałszywy Dekret, które, jak już wspomniałem, jest pewnego rodzaju wariacją na temat yy, powstania miasta Lubliniec i w nim właśnie fabuła baśniowa, fabuła legendarna takiego, takiej właśnie przypowieści na temat powstania, w jaki sposób doszło do założenia miasta Lubliniec, miesza się z tym, co dobrze znamy z thrillerów czy też horrorów. To zakończenie opowiadania nie jest może szczytem jakiegoś zaskoczenia dla czytelnika. Z podobnymi fabułami mieliśmy już wielokrotnie do jakby do czynienia, aczkolwiek tutaj w przypadku legendy takiej na temat powstania właśnie miasta Lublinca jest to o tyle interesujące, że autor pokuszą, pokusił się o zastosowanie tego zabiegu, ale pokusił się na tyle, że sprawił, iż można powiedzieć, nie była to jedna jedyna z opowieści wysnutych przez głównego bohatera na temat powstania miasta Lubliniec i pozostawia nam to kompozycję otwartą. Tutaj jest duży plus i myślę też że dlatego może część osób sięgając po swoje narzędzia głosowania oceniło, że w tym konkursie Grzegorz Kopiec powinien nagrodę główną otrzymać. Pozostając jeszcze przy wydaniu samej książki przez chwilę, trzeba powiedzieć, że takim zaskakującym, ale i też również cieszącym nas faktem jest to, że książki z granic literackiej grozy pojawiają się i są doceniane poprzez ludzi będących w jakiś sposób wodarzami miast. Tu akurat mamy do czynienia z miastem Lubliniec, a wcześniej z miastem Kutno mieliśmy w, do czynienia w przypadku książki Macieja Kaźmierczaka, Zwierzyna. Zwierzynę również wydało przecież miasto, zasponsorowało całe, całą książkę i to bardzo dobrą książkę, która dzięki właśnie pomocy miasta miała okazję zaistnieć na rynku literackim i też pozwoliła zaistnieć jej autorowi szerzej. No Grzegorz Kopiec ze swoim fałszywym dekretem też ma sporą szansę na zaistnienie, tym bardziej też, że Całość wydania książki jest naprawdę świetna, jeżeli chodzi o twardą, lakierowaną oprawę, o dodatkową e, materiałową zakładkę. I choć sama ilustracja na okładce nie jest szczytem, można powiedzieć, e, graficznych marzeń, które można postawić sobie przed fałszywym dekretem, to jednak nawiązuje częściowo do samej książki, samego opowiadania i elementów, które gdzieś w niej się pojawiają, jak choćby element y, czarnego taka. Przechodząc do właśnie już samych dwunastu opowiadań, mówiłem, że chciałem je podzielić na pewnego rodzaju podgatunki, bowiem takie akurat są tutaj dosyć wyraźne. Autor, jak mówiłem, bliższy jest klimatom literatury niesamowitej, literatury grozy i... Te właśnie najczęściej dają o sobie znać, aczkolwiek, jak też zauważono we wstępie, mamy tutaj również thriller, no i mamy coś w rodzaju kilku opowiadań, które można by nazwać pewnego rodzaju przypowieściami. Może zaczynając od nich, wyróżniłbym tutaj choćby te opowiadania, jak tytułowy fałszywy dekret, później też na przykład na rozstaju dróg, opowieść o młodym chłopcu, który no, w jakiś sposób musi walczyć o zbawienie duszy swojej matki. Właśnie poprzez tragiczne wydarzenie w jego życiu, właśnie śmierć mamy, ten chłopiec spotyka się ze światem niesamowitym, ze światem duchów i rozgrywa taką, można powiedzieć, wewnętrzną walkę z tym, ażeby no, swoją kochaną, przecież bardzo silnie matkę, uratować przed potępieniem i jakby wywalczyć dla niej spokój po śmierci. Na rozstaju dróg to jedno z takich opowiadań właśnie grozy, ale które ma w sobie nutę owej przypowieści. Takim opowiadaniem są też cztery słonie. Chyba zdaje się być to opowiadanie najbardziej osobiste dla samego autora, i nie ma ono praktycznie nic wspólnego z opowieściami grozy, ale właśnie z takim pewnym rodzaju, z pewnego rodzaju nastrojem niesamowitości, który zdarzyć się może każdemu z nas, i mówiąc szczerze, chyba sam kiedyś mogłem mieć takie zdarzenie, mogłem je sobie tak zinterpretować, i miało miejsce w podobnych okolicznościach, w jakich dzieje się opowiadanie Cztery Słonie Grzegorza Kopca. Biedaczyna z Asyżu to też pójście, bo to jest kolejne opowiadanie, Biedaczyna z Asyżu, to pójście w stronę takich przypowieści yy, około religijnych. Yy, oczywiście mamy tutaj do czynienia z Franciszkiem z Asyżu, no i dwoma łotrami, którzy ze względu na swoją chciwość podążyli za nim. Po to, ażeby może nie tyle zdobyć wielki skarb, co... Hmm, właśnie, co znaleźli na końcu śledzenia w Francisz Franciszka Zasyżu. Będziecie mogli przeczytać, jeżeli sięgniecie po fałszywy dekret. No i tak jak wspomniałem, to opowiadanie bliskie klimatom, takich przypowieści trochę biblijnych, ma jakby na celu zobrazowanie to jak może skończyć, jak może zostać potępiony bezduszny grzesznik. Fałszywy dekret wspomniałem, no i ostatnią z takich quasi przypowieści będzie opowiadanie zgubne konsekwencje, które opiera się na sławetnej dacie 13 w piątek. Ten 13. w piątek to oczywiście fatalny pechowy dzień, a tutaj zbieg okoliczności owych zgubnych konsekwencji jest jakby pewnego rodzaju logicznym wytłumaczeniem dlaczego jakaś tragedia zdarza się właśnie 13. w piątek. No i jakie są tego konsekwencje? i też jakie są konsekwencje wcześniejszych zaniedbań. Bardzo sprawnie przeprowadzona historia krótka, która też jest jednym z ciekawszych punktów właśnie fałszywego dekretu. Poza przypowieściami, o których wspomniałem, mamy też wspomniany już we wstępie thriller. Do thrillera zaliczymy z pewnością opowiadanie Walentynki, które tak naprawdę jest pewnego rodzaju okazaniem walki dwóch światów. Walki takiej, gdzie pewien już ustalony no, akurat idący z Ameryki przykład na to, jak powinno się spędzać takie dni, cała otoczka komercyjna, cała cukierkowatość święta Walentynek jest tutaj też pokazana na gruncie tego, jak święto w pewien sposób wymusza na nas niektóre zachowania i też jakby jest trochę stresujące. Dzień Walentynek w przypadku trójki bohaterów opowiadania to poszukiwanie idealnego prezentu dla ukochanej. Ten prezent odnajdują na małym straganie na targowisku. Więcej szczegółów zdradzić nie mogę, bo powiedziałbym wam praktycznie wszystko, bowiem już na początku opowiadania możemy naprowadzić się jakby na to, co zdarzy się tragicznego w ten dzień walentynek, ale tak mówiąc już ogólnie, Groza wynikająca z tych opowiadań jest taka, że tragedia i pewnego rodzaju nienawiść do ludzi może spotkać praktycznie każdego bez wyjątku. Ta nienawiść jest ślepa, no a tragedia zbiera okropne i ogromne żniwo. Nie jest to zależne od tego, czy ktoś ma pieniądze, czy nie ma. W każdym bądź razie, czy, to, czy ktoś też w jakiś inny sposób stara się zdobyć ten prezent. W każdym razie, jak mówię, silne pożądanie wyjątkowości, wyjątkowego przedmiotu, którym można obdarować swoją ukochaną, spowodować może nomen omen zgubne konsekwencje. Poza Walentynkami z thrillerem z pewnością kojarzą się jeszcze dwa opowiadania. Dwa opowiadania, które są o tyle fajne i interesujące w tej książce, że ich głównym bohaterem jest detektyw Majer. Detektyw ten to postać, która... Zbudowana została przez, przez Grzegorza Kopca częściowo niefortunnie, ponieważ wydaje mi się, że mogłaby stać się bohaterem jeszcze kilku opowiadań, no ale niestety Grzegorz Kopiec w jednym z nich brutalnie swojego detektywa uśmiercił, a budował jego wizerunek na zasadzie inspiracji samego bohatera, jakby detektywem Columbo. W świątecznym przesłuchaniu mamy do czynienia o tyle z thrillerem takim rzeczywistym, związanym z psychopatami, że mamy też dzień przedświąteczny, oczywiście zderzenie dwóch jakby elementów, czyli świątecznego, miłego nastroju oraz okropnej wizji psychopaty. Zdarzenie, które ma miejsce i które jest podbudową całej fabuły, to dosyć taka... Sprawa, która pojawia się często w mediach, często w kryminalnych historiach no jest tragiczna w konsekwencjach dla ludzi nieświadomych, ludzi, którzy jakby w roztargnieniu nie zwracają uwagi na to, co dzieje się wokół nich. Świąteczne Przesłuchanie to jeden, jedno z opowiadań, z niecyklu, ale z opowiadań związanych z detektywem Majerem, drugie opowiadanie to taki thriller bardziej już medyczny, bardziej taka nawet opowieść katastroficzna, Muska Domestika. Sam tytuł może nas naprowadzać na głównego bezczelnego bohatera tejże opowieści, aczkolwiek... Tu Grzegorz Kopiec zrobił pewnego rodzaju przewrotną, stworzył przewrotną sytuację, w której istota, o której byśmy nie powiedzieli, że może być jakoś szalenie groźna dla naszego życia, staje się tym największym, potwornym niebezpieczeństwem. A w tym wszystkim oczywiście macza palce ludzka ciekawość, ludzka być może też chęć samozagłady albo po prostu też zagłady ludzkości spowodowana jakimiś chorymi ambicjami, chorymi uczuciami. Muska domestika to opowiadanie, jak wspomniałem, związane po części z jakimiś rzeczami naukowymi, medycznymi, bo tam szaleństwo naukowca, który spowodował zmodyfikowanie pewnego gatunku, powoduje to, że Praktycznie na świecie możemy mieć bardzo, bardzo wiele kłopotów, a sugeruje to też otwarte zakończenie opowiadania, które pozwala myśleć, że to jeszcze na pewno nie koniec, a dopiero początek wielkiej katastrofy. Pomiędzy thrillera i przechodząc już powoli do opowieści grozy, mamy na przykład opowiadanie Gniazdo. Opowiadanie, które też jest pewnego rodzaju stworzone na zasadzie tematu winy i kary. Jeden z bohaterów opowiadania, poprzez swoją lekkomyślność, powoduje to, że no, spotykają go bardzo zgubne konsekwencje, często właśnie. Głupich i takich jeszcze młodzieńczych, bo mamy tutaj do czynienia z młodą osobą, młodzieńczych, szczeniackich wybryków i też postępowania, które ze względu na swoją lekkomyślność no może czasem spowodować naprawdę okropne konsekwencje. W tym opowiadaniu Grzegorz poza jakby tym nadrzędnym przesłaniem skupia się bardziej na fabule bliskiej jakby horrorom science fiction, dobrze nam znanym. Nie będę tutaj za wiele zdradzał, bo zdradziłbym wam wszystko chyba, o czym już też wspominałem, bo u Grzegorza Kopca pewne fabuły i pewne rozwiązania mogą się mocno kojarzyć z już znanymi. Tu przy tym opowiadaniu można powiedzieć, że mamy w pewnym sposób jedno z takich, jeden z takich zarzutów do prozy Grzegorza Kopca, że jego pomysły w kilku opowiadaniach właśnie wiążą się z tym, co już dobrze znamy i też jakby mało zaskakują, mało jest tutaj pójścia jakby krok dalej, poza tym czym dana fabuła jest, czyli poza tym, co już kiedyś, z czym już kiedyś mieliśmy do czynienia. Tutaj to, jak mówiłem, istotną rzeczą jest to, kiedy Grzegorz Kopiec korzysta z jakiegoś świadomie, czy też bądź gdzieś tam podświadomie pomysłu, buduje go tak, przerabia na swój własny jakby kształt, jest to opowiadanie, które Naprawdę czyta się nam dobrze i końcówka właśnie tego opowiadania nie tyle zaskakuje, co mówimy wtedy, a to może być związane z tym, to już gdzieś znaliśmy, no kończy się fajnie, ale jakby nie dostajemy tego pełnego zadowolenia z przeczytania i dotarcia do końca, do głównego elementu tej fabuły, no tak jest właśnie chociażby w opowiadaniu Gniazdo. Pozostając jeszcze przy opowieściach grozy, tym z pewnością najbardziej takim typowo, typowym dla opowieści grozy opowiadaniem będzie opowiadanie tajemnicza postać, dziejące się w pewnego rodzaju obozie wojskowym, w którym pojawia się ni stąd, ni zowąd zjawa i ta zjawa burzy pewien porządek, ale dotyka ta sytuacja tylko niektórych osób, osób nad którymi właśnie ciąży pewnego rodzaju klątwa. Rozwiązanie klątwy jest takie dosyć, można powiedzieć, też znane. To... To jest kolejny też przykład na to, że Grzegorz budując ciekawą fabułę korzysta czasem właśnie z tych elementów, które już gdzieś wcześniej znaliśmy, podobnie z tajemniczej postaci, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że budowanie nastroju w tej opowieści, budowanie całej otoczki jest bardzo dobre, tak więc tutaj nie mogę zarzucić niczego, jeżeli chodzi o zbudowanie całej fabuły, ale wśród opowieści grozy znajdują się jeszcze dwie przede wszystkim takie mocne, przewrotne i jedne chyba z najmocniejszych punktów zbioru fałszywy dekret opowiadania. Te dwie historie to złe miejsce, zły czas oraz ostatni fragment pamiętnika. Oba są zaskakujące, zbudowane na interesującym pomyśle, a złe miejsce i zły czas to chyba mógłbym powiedzieć, że najbardziej straszne i najbardziej takie przerażające opowiadanie w tym zbiorze. Przerażające z punktu widzenia klaustrofobicznego zamknięcia, pewnego horroru, który, w który jeżeli już raz ktoś wpadł, nie ma szansy się z niego wydostać. Bardzo, bardzo dobre opowiadanie, które muszę powiedzieć, no jest... Tym chyba, które najwięcej wzbudziło we mnie dreszczu grozy przy czytaniu fałszywego dekretu. Mówiąc tak ogólnie, Fałszywy Dekret jest takim zbiorem, gdzie, jak wspomniałem na początku, nie spotkamy się z mocnym, brutalnym horrorem. Jest tutaj więcej opowiadań wyważonych, więcej tej niesamowitości i pewnego rodzaju klimatu, bo Grzegorz stara się często budować fajny klimat w swoich opowiadaniach, niż mm, horroru stricte. Może poza tym omówieniem całości warto by było się też przyjrzeć takim przyziemnym sprawom, jakimi są język, jakimi jest właśnie styl pisarski Grzegorza Kopca. Styl w debiutanckim zbiorze opowiadań muszę powiedzieć, że jednak jest debiutancki. Grzegorzowi zdarzają się różnego rodzaju potknięcia, redakcja książki też w kilku miejscach pozostawia trochę do życzenia, aczkolwiek nie jest, nie jest zła, to nie w tym kierunku będę chciał się wypowiedzieć. Grzegorz też nie jest autorem, który pisze słabo, pisze bardzo fajnie, aczkolwiek właśnie, tak jak mówię, zdarzają mu się jeszcze pewne niedociągnięcia, które warto, nad którymi warto byłoby popracować. Poprzez właśnie takie drobne elementy, które rozsiane są gdzieś po całym zbiorze opowiadań, bywa, że czasami łapie się na tym, jak ja to mówię, że książkę czyta się trochę kwadratowo, nie ma tej płynności językowej, a chyba największym takim bólem w opowiadaniach Grzegorza Kopca są dialogi. Dialogi. Może jeżeli chodzi o tę większość jego opowiadań, tych dialogów nie jest za dużo, ale w... albo są też takie, które powiedzmy służą historii w taki sposób trochę związany z opowieścią, tak jak nawet dialogi chociażby w tajemniczej postaci, które gdzieś cały czas wiążą się z zastaną sytuacją i są jeszcze takie w miarę, w miarę, naturalne, ale niestety właśnie naturalności w dialogach u Grzegorza Kopca trochę brakuje. Przykładem jest chociażby właśnie wspomniane opowiadanie Gniazdo. Mamy tutaj bowiem taką sytuację kłótni z ojcem, kiedy główny bohater Mike właśnie spotyka swojego Tate, no i zaczyna się taka wymiana zdanie związana z tym, że młody chłopak nie za bardzo rodzicom chce pomagać, na no rodzice chcieliby, żeby wreszcie też trochę się usamodzielnił. Skończ z tymi głupimi pytaniami? Mike odwrócił wzrok w kierunku okna i wyjrzał przez nie. Pogoda była piękna. W sam raz na głupimi pytaniami Czyś ty zdurniał do reszty. Jestem twoim ojcem i masz się do mnie zwracać z należytym szacunkiem. Nie życzę sobie, abyś tak się do mnie odnosił, gówniarzu. Zrozumiano? Mike nie odpowiedział, tylko patrzył na świat za oknem. Zrozumiano? Wrzasnął ojciec, jednocześnie uderzając pięścią w stół. Idź się leczyć. Drzesz się jak jakiś wariat niepanujący nad emocjami. Chłopak wstał i odszedł w kierunku drzwi. Idę stąd, bo nie wytrzymam dłużej w tym psychiatryku. Wracaj tu. Jeszcze nie skończyłem. Ale ja skończyłem odkrzyknął ojcu i szarpnął za klamkę. No i tutaj w tym przykładzie można zobaczyć, że w czasie z pewnością takiej mocnej awantury na pewno nie byłoby tutaj e, czasu na to, aby zbudować takie zdanie i cię leczyć, drzesz się jak wariat niepanujący nad emocjami. Z pewnością padłyby inne epitety, no i tego rodzaju właśnie w, w, taka emocjonalna wymiana zdań u Grzegorza Kopca kuleje. Nad tym warto się też właśnie zastanowić, jeżeli chodzi o naturalność w dialogach i jest to chyba jeden z tych takich bardziej wyraźnych błędów. Myślę, że dla was wszystkich fałszywy dekret będzie też interesującą pozycją na rynku literatury grozy w Polsce. Odbiega, jak już mówiłem, od typowego horroru. Nie jest to też do końca typowa opowieść grozy, Grzegorz Kopiec ma w sobie coś takiego jak pisarze niektórych opowieści niesamowitych z końca XIX wieku. Oczywiście nie zarzucam mu tutaj pewnego rodzaju epigoństwa czy też jakiejś naleciałości bardziej wyraźnych sugerowania się tym klimatem. Opowiadania są jak najbardziej współczesne i zakorzenione i językowo jak najbardziej również adekwatne do czasów, w których żyjemy. Jednakże jakby sam klimat i sama warstwa tematyczna opowieści gdzieś wiąże się z tymi, które znamy właśnie z tamtego z dawnego okresu. Dawno już nie wspominaliśmy o książkach z wydawnictwa Horror Masakra, a wydawnictwo to ma jeszcze kilka zaległych u nas książek, które warto byłoby omówić. Jedną z książek, na którą pozwoliłem sobie czekać jest Marka Grzywacza Bogini z nożem w dłoni. Po jej przeczytaniu myślę właśnie, dlaczego tak długo pozwalałem na nią sobie czekać. Książka naprawdę jest zaskakująca i bardzo przypadła mi do gustu. Pomimo niektórych no tutaj akurat można powiedzieć tych przysłowiowych błędów redakcyjnych, ale jeżeli chodzi o wydawnictwo Horror Masakra, to pewnego rodzaju błędy tak zwane są jakby wpisane w założenia tego wydawnictwa i o nich każdy wie, ale same książki każdy jakby interpretuje i recenzuje z innego punktu niż patrzenie tylko na li graficzne elementy tudzież redakcyjne. Aczkolwiek no, trzeba od razu stwierdzić, że nie ma co też przesadzać tak źle, strasznie i okropnie, aż nie jest. A jak się ma w tym wszystkim bogini z nożem w dłoni? Ta niedługa novela, z którą mamy do czynienia, to... Opowieść o pewnym zamkniętym podwarszawskim osiedlu, takiej ekskluzywnej można by powiedzieć dzielnicy, w tym właśnie miejscu rozgrywa się coroczna właśnie tragedia nie do końca tragedia. Rozgrywa się sytuacja, w której przychodzi do miasta tak zwana bogini, no i morduje kolejno zazwyczaj niezbyt grzecznych nastolatków. Morduje do tej pory, aż ktoś z nich nie poradzi sobie z boginią, no i nie stanie się pewnego rodzaju bohaterem. Z jedną taką bohaterką mamy tutaj do czynienia, jest ona można powiedzieć celebrytką pewnego rodzaju, osobą która już chyba 2, czy trzy, trzy lata z rzędu pokonała boginię i jakby zastopowała rozlew krwi. Ale sam rozlew krwi nie jest też niczym strasznym. Mieszkańcy wręcz przeciwnie. Są do tego przyzwyczajeni i raczej traktują to jako pewnego rodzaju wyróżnienie, a osoby zamordowane przez ową boginię, no to są pewnego rodzaju bohaterowie, którzy przyczyniają się do tego, że osiedle i cała ta dzielnica i wszyscy mieszkańcy opływają w dobrobytach to zaskakujące w tej sytuacji I to jest sprawa, która właśnie, którą Marek Grzywacz, poruszając w tej fabule Bogini z Nożem w Dłoni, zrobił coś naprawdę takiego wyjątkowego na polskim rynku wydawniczym. Można powiedzieć, że Bogini z Nożem w Dłoni to książka oparta, a także nawet zbudowana na pewnym uniwersum, jakim jest cykl filmowy Halloween. Oczywiście w Halloween głównym bohaterem i tym mordercą, psychopatą jest Michael Myers. No i ta postać jest też jakby punktem wyjścia dla bogini z nożem w dłoni. Tym jednak inaczej jest, tym jednak różni się książka grzywacza od pierwowzoru, że tutaj jest to właśnie owa tytułowa bogini i w większości no raczej skupia się na mordowaniu niegrzecznych dziewczynek. Uniwersum Halloween jednak jest przeplecione, właściwie można powiedzieć, że jest zbudowane trochę od nowa. Buduje się ono na zasadzie takiej, że punktem wyjścia dla całej historii jest praca doktora Samuela Lumisa właśnie bogini z nożem w dłoni. I ta praca to pewnego rodzaju studium, dotyczące psychopatycznych morderców, którzy pojawiają się gdzieś właśnie w bogatych dzielnicach i to studium z takiego punktu wyjścia, można powiedzieć właśnie obserwacji tych psychopatycznych morderców z całych tych historii zaczęło wykluwać jakby nową religię. Ta religia spowodowana jest właśnie tym, że psychopaci traktowani są jako pewnego rodzaju bóstwa. No i to bóstwa w takim znaczeniu, że ludzie całą ich działalność, tą, tą działalność morderczą, przykuwają gdzieś ideologicznie na pozytywne działanie, na ich korzyść. Może tyle, jeżeli chodzi o jakby główny taki zasadniczy pierwiastek budowy tej opowieści, budowy, która sprawia, że mamy do czynienia ze światem fantastycznym, ze światem uniwersum właśnie tego Halloween, jak już wspominałem, które tak naprawdę jest dosyć wiarygodne. Jest też przeniesieniem pewnej amerykańskiej popkultury na grunt polski. No i to jest tym elementem, w którym łączymy tą rzeczywistość luksusowego osiedla w Polsce z tym, co miało miejsce w latach 70. w Ameryce. No i oczywiście też rzekomo później. Całe to uniwersum posiada też pewnego rodzaju taki, jak ja to mogę nazwać, hakslejowy klimat. Hakslejowy klimat spowodowany tym, że znów mamy do czynienia z pewnego rodzaju zaburzonym nowym porządkiem, nową religią właśnie psychopatycznych bóstw, która sprawia, że poprzez okropieństwa dziejące się w czasie przybycia bóstwa na dane osiedle, wiąże się z tym, że ludzie są i tak szczęśliwi pomimo okropieństw, jakie się zdarzają, pomimo też właśnie pewnego rodzaju no, groźby wiszącej nad nimi śmierci. Mówiąc o Huxley'owym klimacie w książce Marka Grzywacza Bogini z nożem w dłoni, można też powiedzieć o pewnej, pewnego rodzaju, nawet zastosowaniu paraboli tutaj w tej fabule. Paraboli może to Trochę karkołomne stwierdzenie, ale mimo wszystko uważam, że dosyć trafne, ponieważ głównym jakby elementem też krytyki, jakiej zostaje poddana ta rzeczywistość jest krytyka religijności, fanatyzmu, a także właśnie takiego nieokiełznanego dążenia do bogactwa, do realizacji własnej przyjemności, własnych celów kosztem innych ludzi. Nowa religia bowiem psychopatów, bóstw psychopatów jest na tyle opętująca, że ludzie często właśnie tracą swoje własne indywidualne cechy, tudzież nawet też współczucia bliskości, pewnej rodzinności, można tak powiedzieć, Stracą to na rzecz właśnie dążenia do materialnego zaspokojenia własnych potrzeb, bez oglądania się też na innych, no a co do samej młodzieży, dziwnej młodzieży, jest ona zupełnie... Pozbawiona jakby tego strachu, i pomimo tego, że wisi nad nimi ta groźba śmierci, jakby nie przejmują się tym specjalnie, no i dalej żyją swoim własnym życiem, czekając na ten dzień, czy po, jednego, po jedno z nich przyjdzie bogini, czy też nie. No i oczywiście jest to wielkie święto, kiedy bogini już dociera, morduje każdą kolejną osobę i dzięki temu całe jakby osiedle pogrąża się w takim fanatycznym pochodzie, co nadaje jeszcze większą grozę i właśnie taką niesamowitość tej opowieści. Marek Grzywacz bardzo sprytnie obmyślił uniwersum, które stworzył, co jest bardzo znamienne, to uniwersum zostało stworzone w jednej malutkiej książeczce. Bywa też, że skrupulatny czytelnik może znaleźć tutaj wiele jakichś niedociągnięć związanych z sensem istnienia takiego społeczeństwa, z samymi bohaterami i ich decyzjami, aczkolwiek myślę, że fabuła, którą zbudował Marek Grzywacz, trzyma się solidnie całości. No i ze względu na to, że mamy do czynienia z młodymi ludźmi oczywiście, co też wspomniała już na swoim, w swojej recenzji tej książki Agnieszka Pilecka, Trzeba zachować pewnego rodzaju dystans do ich poczynań, dystans do właśnie też opisywania rzeczywistości przez głównego bohatera, bowiem mamy tutaj do czynienia z właśnie młodym człowiekiem, Szymonem, który jest jednocześnie narratorem całej tej historii. No i jako, że młody, zbuntowany nastolatek jest jednym z nielicznych, którzy sprzeciwiają się, jakby są zniesmaczeni jakby rzeczywistością, w jakiej żyją, chcą z niej uciec i traktują to jako właśnie coś złego, nieprawidłowego, co nie powinno zaistnieć. Fajnymi elementami książki jest też zderzenie rzeczywistości naszej zastanej, czyli religii katolickiej w Polsce, właśnie z nową religią, z tym kultem psychopatów, co trochę nawet, można powiedzieć, wykracza jakby poza ramy uniwersum Halloween i po części stawia nas w przypadku tych ulubionych klimatów lovecraftowych, czyli małych, zamkniętych społeczności, w których rozwija się dziwny, tajemny kult. Z tym, że tutaj akurat jeżeli byśmy mieli porównać te wizje Grzywacza z wizjami Lovecrafta, u Marka Grzywacza jest to zupełnie w inny sposób przedstawione, a tym bardziej jakby rozdmuchane, ponieważ kult, który przejawia się w tym osiedlu, a także w wielu innych, które gdzieś są zaznaczane w fabule książki, jest kultem bardzo mocno skomercjalizowanym, mówi się o nim w telewizji, wręcz wypiera on religię katolicką, która gdzieś tam stara się bronić w tym wszystkim, ale nie ma jakby większego posłuchu. To jest dosyć fascynująca wizja w pewnym charakterze takim, gdzie no, Marek Grzywacz popuszcza już wodze wyobraźni, ale nie popuszcza ich w sposób nielogiczny. Jak już wspomniałem, nowa religia, ta religia bogów-psychopatów, wiąże się z tym, że mamy na uwadze składanie ofiar, a to składanie ofiar przynosi dobrobyt. To jest jakby takie zawaluowane podejście i taka prawda ukryta, która może nie jest jawnie przedstawiona, ale... Cała jakby religijność stworzona przez doktora Lumisa skłania się ku właśnie takim, takim interpretacjom i takim zachowaniom i także takim efektom. Nachodzi nas tutaj, można powiedzieć, sugestia ze starożytnymi kultami, dzięki którym składanie ofiar z ludzi powodowało właśnie jakieś materialne, doczesne, dobrobyty, efekty dobrobytu i powodzenia z danych społeczeństw, tak samo podobnie jest tutaj, gdzie tak naprawdę śmierć tych ludzi jakby owocuje materialnym powodzeniem danej społeczności. A więc można postawić znak równości między składaniem ofiar a dobrobytem. No i cóż można powiedzieć, dlatego jest tutaj interesujący ten, interesujące to zderzenie między religią katolicką a właśnie nową religią psychopatów, że ta religia, dając w zamian wymierne efekty w życiu teraźniejszym, wypiera religię katolicką i jej właśnie ideały. No i zresztą to, że religia katolicka nawet pomimo pewnych założeń mistycznych jest mniej tutaj mistyczna niż właśnie ta religia psychopatów. Psychopaci bowiem, jako że są pewnego rodzaju tak zwanymi bóstwami, to postacie, które zawsze będą wracać, są nieśmiertelne, ciężkie do zabicia i właśnie ta ich powtarzalność i cykliczność staje się takim kolejnym powodem do tego, żeby traktować ich jako bogów. Muszę powiedzieć, że książka Marka Grzywacza jest dla mnie sporym i oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu zaskoczeniem świetnie czytało się opowieść z takiego właśnie świata zupełnie nowe podejście do zbudowania koncepcji rzeczywistości która jak wiadomo w literaturze grozy jak najbardziej powinna odzwierciedlać naszą rzeczywistość po to, żeby wzbudzić nasz lęk, jakieś poczucie właśnie niepokoju u Marka Grzywacza trochę została zachwiana, ale to uczucie niepokoju grozy związane jednocześnie i z psychopatami i z też właśnie zachowaniem społeczności, z którą mieliśmy do czynienia, jest równie silnie niepokojące, że można właśnie powiedzieć, iż buduje horror na trochę innej zasadzie. Nie mamy tutaj też zresztą do końca z jakby też klimatu slashera, jaki jakiego można byłoby spodziewać się po wydaniu horror masakry. W dużej mierze bogini z nożem w dłoni to pewnego rodzaju mała przygoda detektywistyczna, mała historia dwojga bohaterów młodych ludzi, w, właśnie w świecie, w którym no, codzienność jest odmienna od, tą, od tej, jaką znamy. Dlatego książce w tym wszystkim bliżej do tych opowieści grozy niż takich totalnych slasherów. Nie ma tutaj też jakby częstych elementów nawet związanych z serią Halloween, gdzie ucieczka przed owym psychopatą zajmuje bohaterom dużą jakby część fabuły. Nie są oni ciągle w zagrożeniu, nie są jakby prześladowani. Następuje tutaj pewnego właśnie rodzaju zamiana tej fabuły znanej z, filmów, z serii filmów Halloween na taką bardzo ciekawą i indywidualną dla Marka Grzywacza rolę w tym typie literatury grozy. Dlatego myślę, że książka spodoba się każdemu, kto poszukuje trochę innego jakby rodzaju horroru, jednocześnie będącego połączeniem opowieści niesamowitej world fiction z czymś mocniejszym gatunkowo, aczkolwiek poszukuje też innego świata, w którym dzieją się wydarzenia niesamowite a który oczywiście można śmiało odnosić do naszej zastanej rzeczywistości. Osoby, które śledzą fanpage Misterium Grozy na Facebooku wiedzą, że w tamtym tygodniu odbyła się konferencja Światy Grozy 2. Ta konferencja naukowa zorganizowana była w Katowicach w dniach 7-9 kwietnia. No i w całości oczywiście miała być poświęcona zagadnieniom grozy w bardzo, bardzo szerokim zakresie. Jeżeli chodzi o ten szeroki zakres, jest to według mnie świetne założenie, ponieważ groza nie tylko kwitnie w literaturze, nie tylko jest w filmach, Pojawia się w różnego rodzaju dziedzinach życia i właśnie ta konferencja w znakomity sposób pokazała jak bardzo szerokie jest spektrum zagadnień, które można wydobyć z różnych rodzajów sztuki czy też naszej kultury, gdzie groza ma... Jakieś większe znaczenie jest założeniem istotnym i też właśnie wpływającym na życie i na całą umysłowość, można powiedzieć, człowieka. Z ogromnym żalem stwierdzić muszę, że i przyznać się, że niestety byłem tylko na jednym pierwszym dniu we czwartek w zeszłym tygodniu konferencji Światy Grozy 2. Byliśmy tam wspólnie z Magdaleną Paluch, która organizuje krakowski festiwal grozy. Kwason, o którym mamy już informację, że w tym roku odbywał się będzie 22 października, tak więc ja już uczulam was na tę datę, żebyście mogli wtedy w Krakowie przyjść i spotkać się z niesamowitymi twórcami literatury grozy, działaczami, recenzentami i wieloma osobami, które zajmują się tą tematyką. Światy Grozy jako konferencja naukowa była w, pewnym, w pewnego rodzaju też inspiracją dla tematyki poszerzającej odbiór grozy w różnych dziedzinach. Jeżeli chodzi o ten czwartkowy dzień, który, w którym byliśmy w Katowicach, to możemy powiedzieć, że został on świetnie podzielony na jakby zagadnienia tematyczne, które miały miejsce w czterech odrębnych panelach. Pierwszy panel jakby został poświęcony grozie w, sztuce w sztukach plastycznych. Tutaj akurat były na przykład takie tematy jak wzburzone morze, czyli groza na obrazach Simona de Vligera, o którym opowiadała Ewelina Bednasz była też, co było taką bardzo ciekawą i jedną z lepszych prelekcji była prelekcja Justyny Czupiłki o grozie w przestrzeni miejskiej i było to związane po prostu z charakterem działań ulicznych, czyli wszystkich graffiti różnych instalacji, które pojawiają się legalnie bądź nie i są związane z jakby wywieraniem nastroju grozy na swoich odbiorcach bardzo, bardzo ciekawa prelekcja, która uzmysłowiła, jak wiele właśnie też w tej sztuce ulicznej groza ma do powiedzenia. Na przykład w Łodzi pojawia się kilka tak zwanych murali, o których dowiedzieliśmy się właśnie z tej prelekcji, gdzie nastrój, klimat grozy ma wpłynąć na odbiorców. Samo zagadnienie było dosyć szeroko omówione, dzięki czemu no, prelekcja należała do jednej z ciekawszych też, z, jakimi, z jaką, przynajmniej jaką ja odbierałem tam osobiście. Była też prelekcja Łukasza Wiązka o pewnego rodzaju świecie lęków i fobii w sztuce współczesnej, ale w rzeczywistości prelekcja ta odniosła się koniec końców do tego, jak bardzo jak bardzo, można powiedzieć, Dziwne elementy mogą, może wywoływać współczesna sztuka za pomocą różnego rodzaju instalacji związanych nawet z żywymi zwierzętami. Tu groza wypływała chociażby nawet z tego, że taka sztuka pokazywała, jak ludzie często są znieczuleni i jak bardzo sama sztuka nie tyle jest elementem grozy, co grozą jest to, w jaki sposób ludzie ją odbierają, w jaki sposób na nią reagują. Może sam autor tej prelekcji nie dotykał tematów związanych stricte z horrorem, ale właśnie z elementami tej sztuki, która dzisiaj pojawia się i której odbiór przez innych ludzi też zakrawa o zgrozę. Oczywiście po prelekcji tej wynikła też spora dyskusja na temat właśnie kondycji współczesnej sztuki i co widać wzbudza ona również kontrowersje nawet na takich konferencjach naukowych jak właśnie te związane z kulturą, można powiedzieć grozy. Panel drugi pierwszego dnia konferencji mocno oscylował wśród tematów związanych i z literaturą science fiction, z pewnego rodzaju nastrojami, które właśnie literatura science fiction może wywoływać za pomocą swoich odniesień do przyszłości, jej pewnej wizji, jej pewnej wizji katastroficznej. I była też funkcja grozy w różnego rodzaju estetyce, matematyce oraz nawet Etyce, a także była jakby jedna prelekcja związana z klimatem dość ezoterycznym, ale klimatem związanym z różnymi substancjami psychoaktywnymi i doświadczeniem, doświadczeniami mistycznymi, które jakby po zażyciu takich środków mogą mieć miejsce i zostały opisywane różny, przez różnych jednocześnie artystów, jak i badaczy, a co wiązało się też z poczuciem właśnie trwogi z, w otaczającym na, nas świecie, z przełamaniem barier które pozwalają, na które pozwala właśnie zażycie pewnego rodzaju substancji, dzięki którym poszerzona percepcja i poszerzony sposób myślenia zupełnie inaczej pozwala nam spojrzeć na świat, jaki nas otacza. Bardzo interesujące prelekcje odbyły się w panelu też trzecim, podczas którego znana już słuchaczom Misterium Grozy Ksenia Olkusz opowiadała w gruncie rzeczy o serialach związanych z powrotem zmarłych do świata żywych. Jednocześnie jest to powrót zarówno żywych trupów, zombie i różnego rodzaju potworności, jak i zmarłych, którzy komplikują życie, chociażby jak to miało w serialu miejsce w serialu Resurrection. Prelekcja poruszała dosyć szeroki temat, jednakże może nawet zbyt szeroki, jeżeli chodziło o funkcję inności właśnie tych zmarłych, ich jakby nieprzynależności do naszego współczesnego świata i co ta inność może nam mówić jako odbiorcą sztuki grozy. To jakby temat, który został wywołany w dyskusji po owym właśnie odczycie i który pozostał, można powiedzieć, w zawieszeniu i pewnie będzie być może właśnie kontynuowany, bo jeżeli chodzi o inność, o coś, co wkracza w naszą codzienność i to jeszcze, jeżeli chodzi o filmowe seriale, zaczyna być jakby coraz szerszy, mieć coraz szersze konteksty i jest coraz częściej przywoływany. Wiele różnych seriali, jak to właśnie dr Ksenia Olkusz pokazała, sięga po ten element. No i o tyle jest to istotne, czy aby ta inność nie staje się pewnego rodzaju schematem, który już niewiele chce nam powiedzieć, czy też bardziej jest elementem, jaki na jaki powinniśmy zwracać uwagę jako odbiorcy i odnosić go do naszej rzeczywistości. Z kolei dr Mikołaj Marcela zajął się analizą pewnej odwrotności, takiej przewrotności, jaka miała miejsce w najnowszym sezonie w serialu z Archiwum X, a jako że człowiek pogryzł potwora, mamy tutaj do czynienia z jednym odcinków serialu, w którym właśnie ów potwór został ugryziony przez człowieka, i później całe to ugryzienie spowodowało w nim, że zacząć musiał żyć jak normalny człowiek, nie jak potwór. Powrót do tej potworności, potworności, która właśnie była jakby pewnego rodzaju jego żywiołem, jego własnym rajem, życiem takim swobodnym, bez ograniczeń, nagle stała się czymś upragnionym, co niszczy właśnie to, że człowiek jest po prostu człowiekiem i jest uwikłany w taką kulturę, w taką cywilizację, w jakiej żyje. I to przewrotne pokazanie tego, jak bardzo potworna jest nasza cywilizacja, było jakby głównym tematem wykładu Mikołaja i pokazało, otworzyło można powiedzieć oczy na wiele, wiele zasadniczych spraw, które, z którymi można powiedzieć, nie zdajemy sobie sprawy i dzięki temu spojrzeniu, można powiedzieć, że potworność wcale nie jest tak potworna, jakby się mogło wydawać, a nasza codzienność, nasze życie w społeczeństwie wcale nie jest takie bezpieczne i gładkie, jak sobie też o tym myślimy. Świetna prelekcja, z której można właśnie wyciągnąć cały temat do dyskusji, cały temat na rozmowę, to jedne z tych właśnie ciekawszych elementów pierwszego dnia konferencji Światy Grozy na zakończenie tego pierwszego dnia konferencji odbyły się jeszcze trzy prelekcje, z tym w tych trzech jedna odbyła się niestety zdalnie, osoba, która miała wygłosić referat nie pojawiła się, więc całe szczęście przysłała nagranie swojej wypowiedzi. No niestety na nim już nie mogliśmy zostać, musieliśmy wracać do Krakowa, ale pomimo wszystko zdążyliśmy jeszcze wysłuchać prelekcji Ewy Wielochy na temat właśnie taki bardzo zaskakujący i ciekawy, w jaki sposób z punktu widzenia archeologii można odczytywać badania archeologiczne, jakimi posługiwał się w swoim opowiadaniu Szczury w murach Howard Phillips Lovecraft. On właśnie Często odwołuje się do takich różnych archeologicznych znalezisk, posługuje się naukową terminologią, ale czy jest to wszystko trafne i właściwe, no to właśnie Ewa Wielocha tutaj z kilkoma rzeczami takimi polemizowała i dzięki temu dosyć interesująca prelekcja mogła nas uświadomić, w jakim sposób odbywają się też badania archeologiczne nad różnymi starożytnymi elementami odkrywanymi przez yy, człowieka. Jedną z tych bardzo ciekawych prelekcji, która gdzieś bliska była mi osobiście pod względem właśnie ezoterycznym, była prelekcja Sylwii Jankowy Dybuk, czy jest się czego bać? Ta prelekcja, bo oczywiście czym jest Dybuk, wiedziałem już wcześniej, ale ta prelekcja otworzyła mi oczy na inne interpretacje zjawiska nie tylko związanego przecież z ezoteryką, ale też z tradycją religii judaistycznej, w której dybóg może nie jest jakimś specjalnym elementem często przywoływanym, ale istnieje i przeszedł gdzieś do nawet kultury, właśnie takich opowieści niesamowitych pod koniec XIX wieku i pojawiał się w filmach i pojawia się również do dziś, ponieważ z tego, co dowiedziałem się, powstaje również film Dybuk, też polskiej produkcji. Sylwiankowy odniosła się tutaj do różnego rodzaju wierzeń, do różnego rodzaju tradycji żydowskich, które dużo bardziej i głębiej pokazały postać Dybuka i niekoniecznie musiały jakby skupić się tylko na jego negatywnym wydźwięku, na jego negatywnej interpretacji. Postać ta jest dużo bardziej złożona i wieloznaczna, jeżeli wniknie się z nią w nią rzeczywiście z taką pasją, z jaką zrobiła to pani Sylwia. No i tutaj też muszę stwierdzić, że jedna była to z tych ciekawszych i wartościowych prelekcji. Kolejne dni pozostają dla mnie niestety tajemnicą, aczkolwiek po pierwszym dniu muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Bardzo miło słuchało mi się tych wykładów, no i dzięki możliwościom dyskusji można było też porozmawiać, czy to po samym odczycie, czy też właśnie w przerwach między jednym a drugim panelem z ciekawymi osobami, ale co trzeba stwierdzić, to w polskim świecie naukowym jest pewna nie do końca fajna sprawa, taka, że ludzie, którzy przychodzą, odczytują swoje materiały, dzielą się swoimi pasjami, Najczęściej robią to chyba tylko trochę sami dla siebie, bo często właśnie osoby, które prezentowały się na konferencjach Światy Grozy, nie brały jakby większego udziału w następnych panelach, w następnych dyskusjach. Jednak nie ma co tutaj mówić, bo Zainteresowanie, jakie wzbudzały prelekcje, było widoczne w tym, kiedy po każdej z nich zawsze były jakieś pytania, zawsze pojawiała się pewnego rodzaju nieduża dyskusja, no a tak jak mówiłem, przenosiła się, jeżeli chodziło o szerszy kontekst, do już takich spotkań osobistych w przerwach między panelami. To bardzo świadczy też fajnie o tym, że bardzo wiele osób dotyka tematyki grozy. Plan konferencji był naprawdę spory, naprawdę bardzo szeroki też co sprawia, że tak naprawdę mamy wiele zagadnień do omawiania, że groza jest zjawiskiem bardzo, bardzo szerokim i nie tylko w kontekście literatury, horroru, czy też filmu z tym związanego może być omawiana. Groza, podobnie jak też zrobił to na prelekcji Piotr Kulpa na zeszłorocznym kwasonie, może być odnajdywana w różnych elementach naszego życia, może być różnie interpretowana i przekazywana, no i też od wrażliwości odbiorcy zależy, co jest dla niego tym punktem jakby istotnym w grozie, co jest tym, co go porusza, co wywołuje w nim no, skrajne, mocne często emocje. Stąd nie można zawrzeć czegoś takiego jak groza w kilku słowach. Nie można poświęcić temu jednej audycji, ale trzeba i nie tylko trzeba, ale po prostu można odnajdywać ją ciągle w, to, w nowych różnych źródłach, ciągle w nowych elementach świata, czy to naszego rzeczywistego, czy też świata naszej kultury. No i takie światy grozy jako konferencja może być też świetną, świetnym, jak, świetną inspiracją dla wielu artystów, dla wielu pisarzy, aby sięgnąć po coś, czego jeszcze w literaturze czy sztuce nie było albo jest też tego bardzo, bardzo niewiele. Światy grozy, co też bardzo istotne, to konferencja odbywająca się na naprawdę wysokim poziomie. W tym roku w Katowicach była to świetna sala, która pozwalała na bardzo dobry odbiór wszystkich prelekcji, pozwalała na dyskusje, pozwalała na spotkania z wyjątkowymi osobami. Formuła, jaka została przyjęta w czasie tej konferencji, wydaje mi się naprawdę dobra. Owszem, można zarzucić w tym wypadku to, że 20 minut prelekcji to jest jakby ułamek tego, co można powiedzieć w danym temacie. Często prelegenci, można powiedzieć, też niezbyt mieścili się w tym zakresie czasowym, ale kiedy chodzi o konferencję, musimy spojrzeć na to, że aby przekazać tak wiele różnych elementów, ciężko zrobić to w inny sposób. Tak więc formułę, jak już powiedziałem, uważam za bardzo dobrą, a jeżeli chodzi o osoby, które rzeczywiście mu omawiały naprawdę interesująco i tak dosyć dokładnie ten temat i zmieściły się w czasie, tym bardziej była to prelekcja ciekawa, nierozwlekła. Była jedna na przykład prelekcja dotycząca grozy w utworach Filipa Dicka, która strasznie była słabą prelekcją. Tutaj akurat tak muszę powiedzieć, ta, ta jedna akurat wybijała się z tych wszystkich. Była, zamiast skupić się na elementach grozy w twórczości Dika, skupiała się na jego życiorysie, na jego problemach i tak dalej. Co było no zabawne, to było to, że po prelekcji wygłoszonej przez jej autora, dr Marcela podsumował ją w dyskusji po zakończeniu właśnie dokładnie w kilku zdaniach, ale te kilka zdań, które powiedział, dotyczyły tego, czym prelekcja powinna się zająć, a nie tym, czym była. Tak więc, jak mówię, czasem niewiele czasu potrzeba, żeby opowiedzieć interesująco o danym temacie, zainspirować kogoś do szukania dalej lub też do rozmowy, która przejdzie w często bardzo interesującą dyskusję. Taka konferencja to właśnie pewnego rodzaju Zapalnik do tego, aby temat wybuchu i można było później mówić o nim dużo szerzej. Z pewnością czekam na kolejną konferencję Światy Grozy, która odbędzie się w przyszłym roku, miejmy nadzieję, no i też różne inne konferencje organizowane przez Ośrodek Badawczy Fakta Fikta można wziąć tu pod uwagę, ponieważ będą to też w przyszłości konferencje poświęcone światom postapokalipsy w literaturze, a tudzież będzie też spotkanie w Krakowie z dr Ksenią Olkusz dotyczące książki zombie w kulturze, która została właśnie niedawno opublikowana. Na te spotkania też serdecznie zapraszam, no i mam nadzieję, że dla was przynajmniej na przyszły rok konferencja Światy Grozy będzie na tyle interesująca, że pojawicie się, no a z tego co ja słyszałem odbędzie się po raz kolejny właśnie w Katowicach. Marcin Podlewski. Jak w domu.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 Chciałbym podziękować wam za obecność w 21 Misterium Grozy. Na zakończenie audycji przygotowałem dla was dzisiaj, jak zauważyliście pewnie, mniej jest wewnątrz audycji muzyki, praktycznie dziś nie było jej wcale, w poprzednim Misterium również, ale postanowiłem to nadrobić o tyle, że na zakończenie dzisiejszego Misterium Grozy chciałem przedstawić wam zespół, który... No jest wielce zasłużonym, jeżeli chodzi o muzykę w klimacie grozy. O ponury nastrój to zespół, który w Polsce w dużej mierze został odkryty przez Tomasza Beksińskiego w audycji Sobotnia Trójka pod Księżycem. Zespół, o którym mówię, to Devil Doll. Devil Doll jest znany ze swoich fascynacji starym filmem ekspresjonistycznym, jest też oczywiście znany z uwielbienia do nastroju takiej grozy klasycznej, grozy też niesamowicie psychologicznej. Muzyka dodatkowo, którą Devil Doll tworzy i którą potrafi oczarować słuchacza, to połączenie wielu, wielu gatunków. Również muzyki filmowej, ale też rocka gotyckiego, muzyki neoklasycznej. Niesamowity kolaż, wszelkich, można powiedzieć, mrocznych emocji i mrocznych dźwięków. Tym samym na zakończenie 21. Misterium Grozy dla Was z płyty Sacrilegium, zespół Devil Doll. Mam nadzieję, że odkryjecie mroczne piękno, jeśli jeszcze go nie znacie w tej muzyce. No a ja, cóż, przez kolejne dwa tygodnie będę zbierał dla Was kolejny, mam nadzieję, ciekawy materiał, z którym spotkamy się w 22. Misterium Grosy. Bywajcie, miłego wieczoru, do usłyszenia. meeting i chose to drown in the ashes of my dreams when purity is raped three days are not enough to resurrect resurrect resurrect czekiziowi i Hey, you know.